Coś złego, coś złego, coś złego, coś złego, Coś złego. No, no, no, no. <śśmienią> było starego zegara balnia, Pomiędzy jego jednym uderzeniem a drugim dzieją się rzeczy niepojęte. Już samo mówienie o nich zakrawa o szaleństwo. Z ziemi bowiem wtedy rosną pochodowane pąki. Potem rozrastają się one w kurki, które wyrastają w wyż. Potem z tej guli wyrastają kolejne trzy białe pąki, będące szyjami ubrodzonego z białego mięsa. W żył. Z szyjtej tej w stronę nieba wyrasta reszta ciała rosnąc dodami do nieba. Gdy już dojrzewa następuje kolejne uderzenie starego wahadła i wtedy już ciała te wrodzone z bieli kwiatów dojrzewają. Opadają na kępy zrożonej kraby, następnie wstają, ich ciała nie mają żadnych szczegółów. Są jak manekiny, a ich twarze to skupisko rozległych, symetrycznych fałd skóry. Trzej drzwiarze dokonują pierwszych oszukiwań w lesie. Ale nie starają się zbytniono nie ma tam tego, czego szukają. To czego szukają ukazuje im się w monitorach i głosnych umysłów. Radar wyprowadził ich z lasu, szukają im gdzie indziej, żywów. Dotarli do miasta w błysku obserwują budynki wokół szukając tego najwłaściszego. W ich umysłach miasto wygląda jak szklana konstrukcja pełna szczególnościących ludzi. Wtedy moment się stanęli i jeden z nich wskazał jedno z okien. Weszli do niego i udali się schodami aż do niby przypadkowego mieszkania. Weszli do środka mimo, że były zamknięte na klucz. On mieli już na to swoje sposoby, o których nikt nie wie. I się nie dowie, mimo, że było ciemno On widzieli wszystko jasno jak w dzień. Podeszli do starego mężczyzny i ściągnęli z niego kobrę. małą lampę stojącą już przy nim, żeby lepiej widzieć. Jego stopy były zarośnięte nieuleczalnym grzywem. Przypustnęli pod łóżkiem i zaczęli brawać jego stopy. Zeskrobywali grzyb i składali go wyskrobując z faznokci do małego trzymanego wojenicza. Warstwa pod spodem odklejała się od jego skóry tak jak naklejka bez i bez oporów. Grzyb rozciągnęli jeden z nich przyłożył go sobie do jakiegoś miejsca na swoim siele, gdzie akurat miał ubytki. Gdy skończyli wyszli z jego mieszkania z powrotem nie zamykając. Zaczęli szukać dalej, mieli mnóstwo pracy i niezmierzoną ilość czasu poza czasem. Chcieli się w ten sposób jak najbardziej upodobni do ludzi. Będą mogli żyć nie tylko w nocy, ale i w dzień. Był to jeden ze sposobów. Świecących lamp jest jak na lekarstwo. Nie miałem gdzie idę. zatem miałem cel, a jeśli go miałem, to miałem też świadomość wybranego celu. Celem była stacja pociągowa, do którego dochodziłem. Jedynie co wyrzuciło od reszty otoczenia do światła w oknach. Wewnątrz szybko zorientowałem się, że nikogo w nim nie ma. Zastanawiałem się, czy pociąg w ogóle pisują. Minąłem kioski i kasę, Naprawiłem na głośno trafiącego bezdomnego kwiatka. Chciałem go zbudzić, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. Woki na radnicy przeskakiwały o szczebel górę. Mój pociąg miał przyjechać na kwadrans. Strzegłem z do podziemnego tunelu. Był ciemny i pusty. dodatku wyśmiebniało w nim mi był wąskim bliskim sklepieniem, pokutanym, licznej grafiki. Tynel stanowił wejście na cztery kolejne perony. Wszedłem przed siebie kierując się na peron drugi. W ciemności coś nastało. Dawało mi się, że do złego czali się w ciemności. Wszedłem środkiem, by niczego przypadkiem nie dotykać. Coś przy końcu, przy wejściu na ostatnim peron poruszyło się w ciemności. Wytężałem wzrok, by dostrzec, co to mogło być. potelny czarny dźwięk na półki. Coś zupełnie przede mnie nieokreślonego. Szedłem dalej w kształcie, jak dostać się na słupeon. W pewnym momencie przypomniało mi to ogromną nowo jakiegoś owadach, wydawało mi się, że ma nawet ogłosienie. Mimochodnie należnąłem głośniej, wchodząc na poszczególne stopnie schodów. Rafelki, w którym były one pochwyte, słuchały odmudowanego na ciśniesięci Kwestia czy cokolwiek to no było co dnęło od nim błąd z honcerą czwartego. Chodziłem coraz dłużej na słucherą i musiło mnie się na wszelką cenę dowiedzieć co to tak naprawdę było. Ze szczytu z cham w, w ciemne podnienie, musiłem zdobyć oczy to chtą dojrzeć ferot na którym Nic nie było. Za odmieni, się rzadkoły. Wsiłkawa go się już na przedtem, Za I'm <laughs> Mam jeszcze miałem, się trudzić, ale w ogóle nie chciałem. Przyszło, ale nie wiedziałem, że że nie nie nie nie żeby mi maść tego, ale nie, ale go przeżyli, maść długi, czy tylko się kolegę doławił, nie musi nam się pomóc, nie dał nam wyjść, nie dał nam wyjść, nie dał nam wyjść, nie dał nam wyjść, nie dał nam wyjść, nie dał nam wyjść, nie dał nam nie do oczu, gdy mi obdarowano jutro przed się zmieniać, się nie uniknemy śmierci, gdy już nie żyjemy, nie mamy czasu, żeby żyć, chłodni, się chłodni, Wtedy wiedziałem, że to wszystko tak dla mnie szok. A kiedy się tu wzięło, wszystko było dla mnie oczywiste. Wtedy wiedziałem, że to wszystko będzie dla mnie szok. A kiedy się tu się jak spotkamy się jest Thank uh -huh. śmiałem się, ale nie nie nie się on że ale nie mi, że teraz stanie się coś nie do góry, do